Oko w okrad, czyli wywiad tygodnia. Dzień dobry, Paweł Bruger. Moim gościem jest przemieniły człowiek i świetny aktor, Rafał Królikowski. Witam. Witam, dzień dobry. Rafał, powiedz mi, co jest lepsze dla aktora, rola w teatrze czy rola w serialu? Nie można na to pytanie tak łatwo i prosto odpowiedzieć. To zależy jaka rola w teatrze, zależy w jakim teatrze i, i, i zależy w jakim serialu i, i z kim się gra. To wszystko zależy od tego, co to jest. Znaczy, bo można grać, no, oczywiście tak jak podejrzewam że z, z twojego pytania, nasuwa się taka prosta odpowiedź, że najlepiej grać i najbardziej naj, naj, interesujący dla aktora grać w teatrze. Wspaniałe role z, ze wspaniałymi twórcami. Ale zdarza się, że, są, że że gra się w słabym teatrze, słaby tekst. A, a, a w serialu, te są różne seriale. Są, są seriale tasiemce, gdzie mówi się cały czas, nie wiem, jedną kwestię tam, albo kwestie bardzo podobnie do siebie brzmiące z tego nie wynika, ale też możemy się popatrzeć na, na, na takie, nie wiem, yy, i trochę pozazdrościć yy, amerykańskim yy, produkcjom, które robią no, fantastyczne seriale. Także yy, to piękne, że tak powiem, na tym świecie jest, że, to, że, że wszystko nie jest yy, jednoznaczne. Oczywiście, to tak trochę na, na, na, na boku mówiąc. Ale oczywiście dla aktora myślę, że taką podstawą jest praca w teatrze nad wspaniałym tekstem, z wspaniałymi, wspaniałym reżyserem, ze wspaniałymi partnerami. W teatrze można posiedzieć dwa, trzy miesiące i dogłębnie zanalizować dany problem, o którym się opowiada w spektaklu przygotować rolę, kreację, a nie tylko, że tak powiem, być naturalnym, tak jak, nie wiem, przed kamerą w serialu, tylko stworzyć jakąś rolę, stworzyć yy, rolę, tak jak powiedziałem, kreację, poczuć się artystą i mieć z tego satysfakcję. W serialu w Polsce, no, często jest niestety tak, że, że właściwie wystarczy być naturalnym, w miarę się połapać, na, na czym polega praca przed kamerą i wielu tak zwanym takim sezonowym gwiazdkom to wystarczy, ale to są rzeczywiście, myślę, tylko takie sezonowe gwiazdy, które po, po, po sezonie dwóch, trzech staną wyplute i, i, i rynek, że tak powiem, szuka nowych. A żeby być aktorem, to trzeba trochę więcej w tym po, po, posiedzieć, pogrzebać? Eee, trzeba mieć więcej wy, wy, wymagań? No, a przede wszystkim przygotowanie, prawda? Ale, no właśnie, co czuje taki aktor e, ze świetnym przygotowaniem, grający obok e, na przykład osoby, która jest, nie wiem, z zawodu, załóżmy, stolarzem, ale nauczyła się grać, albo z jakichś powodu w castingu została wybrana, no i gra, i jest popularna. Nie wiem, czy znaczy nic takiego nie czuję. Znaczy, nie, nie widzę nic takiego strasznego, jeżeli się z kimś spotkam, kto jest sto, stolarzem. No nie, no to, to taki przykład. Mówię o, o tych właśnie gwiazdkach, o których mówiłeś wcześniej. No, ja, ja staram się wykonywać swoją pracę po prostu. Taki jest, takie są czasy, takie są możliwości w Polsce, na, na, na tym naszym rynku. W pewnych sytuacjach muszę się do, jakby, do pewnych sytuacji, do pewnych zjawisk, jakby myślę, że trzeba się przystosować, Trzeba z nimi, trzeba o nich mówić, trzeba je nazwać, trzeba myślę, być świadomym tego, w czym się bierze udział i, i powiedzmy świadomie podjąć decyzję, czy ja chcę w tym brać udział, czy, czy, czy nie, czy ja chcę współpracować z kimś, kto, kto niesie za sobą jakiś, nie wiem, taki, taki, taki a nie inny wizerunek. I, i no, trzeba mieć tak, jakby, no, czy, trzeba sobie odpowiedzieć, czy, czy ja, ja chcę to robić, czy, czy nie chcę tego robić. Jeżeli nie chcę, no to, to nie biorę w tym udziału. Ale wiesz, do czego dążę. Chodzi mi o to, że na bardziej cywilizowanym rynku filmowym, załóżmy, czy aktorskim, no nazwijmy to w ten sposób, splendor dla aktora jest wtedy, kiedy ma popularność tak naprawdę. I z tym się wiążą pewne korzyści, bo na pewno za tym idą ciekawe propozycje i tak dalej. Ale na cywilizowanych rynkach zazwyczaj aktor musi swoje po prostu przepracować. Musi mieć świetne przygotowanie, mieć dorobek i dopiero w pewnym momencie może rzeczywiście staje się popularny. W Polsce jest tak, że można nie być aktorem i nagle gdzieś tam się dostać i już być popularnym. No, czy to nie jest wkurzające dla aktora? No tak to nie znaczy, to jest siła rzeczywiście mediów, siła telewizji, siła kolorowej prasy, która sfokusuje się, że tak powiem, na, na danej osobie i... Z dnia na dzień, może zabić kogoś właśnie nazwijmy to gwiazdą. No ale myślę, że jeżeli ktoś jest aktorem i podjął się takiego zawodu, wykonywać taki zawód, jakby jest świadomy tego, że, że, że nie dlatego właściwie się idzie. Nie, nie wykonujesz tego zawodu po to, żeby być sławny popularny. Znaczy, nam w szkole teatralnej pamiętam profesorowie zadawali to pytanie. Czy, czy chce, dlaczego chcemy być aktorami? Czy, czy chcemy być popularni? Czy, czy chcemy grać w teatrze, w filmie, ciekawe role? Każdy taki młody człowiek powinien sobie po prostu zadać takie pytanie i na nie odpowiedzieć, co chce w życiu robić. Bo jeżeli chce być sławny, popularny, to jest naprawdę wiele dróg, którymi który, który może osiągnąć ten cel. A jeżeli chce być aktorem, to ten zawód nie na tym polega, żeby pokazywać się w prasie i na, na, na, na bankietach, tam gdzie jest dużo fotoreporterów i, i kamer. Co innego przynosi wtedy każdemu z tych ludzi satysfakcję? No, prawdziwym aktorowi przynosi satysfakcję, nie wiem, uznanie widzów za daną rolę w jakimś filmie, że coś, zrobił coś, coś niezwykłego w tym filmie, wzruszył, wstrząsnął, powodował, nie wiem, zmianę myślenia na, na, na, na jakieś podstawowe tematy. I wtedy jest, myślę, satysfakcja dla, dla prawdziwego aktora a to, że jest popularny to jest jakiś dodatek po prostu I, i nie pracuje moim zdaniem prawdziwy aktor po to, żeby być popularnym, żeby być poznawalnym no, no dobrze, ale no nie oszukujmy się albo warsztat, świetna praktyka ale niekoniecznie płynące za tym odpowiednie, że tak powiem finanse, mm -hmm. tak? Czyli odpowiednie zaplecze materialne w Polsce chyba trzeba troszeczkę balansować między tym, tym wszystkim, żeby, żeby jakoś funkcjonować, żeby być kiedyś też prowadzi, by też przy okazji tego zawodu normalne życie, czyli nie wiem, jest się mężem, ojcem, ma się dzieci, trzeba te dzieci pozwolić do szkoły, trzeba mieć za co żyć po prostu też. Stąd trzeba po prostu balansować między tymi, tymi, tymi, tymi wszystkimi meandrami i, i, i starać się, żeby nie zatracić się ani w jednym, ani w drugim, znaczy, żeby też nie być artystą, który robi sztukę dla sztuki. No, ale też nie sprzedać się tylko za, i, i robić jakieś rzeczy, tylko za pieniądze, bo, bo, bo tam są jakieś duże pieniądze, bo to ani ta droga nie jest dobra, ani tam. To jaka? Może taka, jaką wybrał na przykład Tomek Karolak, czyli teatr, teatr, później praca, komercja. Jak już masz pieniądze, to po prostu sobie na przykład otworzyć teatr. Przyznam, że zaraz zroszczę, to znaczy jakby i samozaparcia i taki pomysł, żeby, żeby, żeby zrobić swój teatr. No, trzymam za niego kciuki. Jak na razie to mu się tak repertuarowo fajnie układa, nie, nie, nie, nie idzie na łatwiznę. Chcę z tego co wiem zrobić, z tego prawdziwy, ciekawy teatr. A może to też myślałeś o czymś takim? Jak siebie widzisz za lat 10? Kompletnie śmieję, znaczy, nie, nie, nie, nie, nie wiem, nie, nie mogę sobie wyobrazić siebie za 10 lat, nie wiem w jakim to pójdzie kierunku. Ja nie czuję takiej siły i w sobie, żebym mógł chyba założyć swój teatr. Nie wiem, zobaczymy co im przyniesie los. Oko w okad, czyli wywiad tygodnia.